Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs> Cześć, ja nazywam się Jacek Brzezowski, a wysłuchajcie trzeciego odcinka Tchnienia Grozy. Podcastu, w którym ja czytam wam opowieści grozy. Słuchajcie, w tym odcinku będzie Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft. Człowiek, który na początku XX wieku, właściwie pod koniec, na początku, nie pamiętam dokładnie, pisał opowieści niesamowite. Były to opowieści... Łatwo by to było nazwać horrorem, ale no, niestety nie można tego tak e, łatwo określić. E, wyobraźcie sobie opowieści Poego, takie lekko nawiedzone, z lekkim smaczkiem e, mitologii, e, dziwnej mitologii, którą sam Lovecraft wymyślił, e, z różnymi stworzeniami, bogami, które są de facto istotami z kosmosu. Czyli... Czyli mamy opowieści grozy z kosmitami, tak? Otóż nie. E, nie do końca, ponieważ te, ci kosmici są na pograniczu właśnie e, takiej niesamowitości i pomimo, że są istotami żyjącymi teoretycznie, w takim sensie, no, w takim rozumieniu człowieka, to tak się nie dzieje do końca, ponieważ to jest taki miks różnych kultur, tam na przykład mamy Bastet, boginię, nie pamiętam czy miłosierdzia, czy czegoś tam, w każdym razie to jest miks na przykład z Egiptu. E, mamy Bastet, czy Nodens, no to to z kolei jest z Grecji. E, tak więc Lovecraft wymyślił to wszystko, połączył jedną całość, dodał właśnie takiego smaczku e, czasami takich e, tanich opowieści y, nawiedzonych, z może nie do końca pr przewrotną fabułą, y, ale one miały coś takiego bardzo nawiedzonego. Ja od małego y, Czytałem jego opowiadania, bardzo mi się podobały. Teraz postanowiłem wrócić do nich, właśnie Wam je przedstawić. Dzisiaj czytam kolor z przestworzy. Niestety nie zdążyłem, to znaczy, może inaczej, to jest za długie, żeby puścić w jeden odcinek, ale puścić w kilku, to będą góra trzy odcinki, a tak, żeby okazywało się bardziej równomiernie, były krótsze. Jednocześnie też, też nakład pracy, jaki poświęcam osobnym, odcinku, osobnym odcinkom, będzie nieco zrównoważony, ponieważ poprzednie odcinki no, były krótsze, te opowieści były krótsze, teraz ta opowieść jest o wiele dłuższa od tych poprzednich. I, i tak to mam zamiar zrobić. Co na temat samego Lovecrafta jeszcze mógłbym Wam powiedzieć? Polecam w sumie trudno polecić coś, na pewno nie zaczynajcie, jeśli potem będziecie zainteresowani Lovecraftem, według mnie nie zaczynajcie czytać Lovecraft od tak zwanych krain Snów. Krainy Snów to są, to jest jakby część twórczości Lovecrafta, która opiera się na tym, że główni bohaterowie czy, czy, czy samo opowiadania skupione są na krainie Snów, czyli w wymyślonej rzeczywistości, jak sama nazwa wskazuje, istnieje w naszych snach, ale jest to tak, tak w zakręcony sposób przedstawione, że, że te krainy, one właśnie nie do końca wiadomo, czy one są jakby inną rzeczywistością, czy to są tylko sny, czy są w takim razie sny i, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, krainy snów są dosyć ciężkie i one, one bardziej się zbliżają do fantasy niż do... Y, tego, co, co, co normalnie Lovecraft pisze. Ja mam, bardzo lubię wydanie, to jest seria odmienne stany fantastyki wydawnictwa SR. To jest takie charakterystyczne, bardzo róż, w różnych kolorkach, z piramidą na okładce. Aczkolwiek tego chyba już nie można kupić, ale założę się, że na przykład na Allegro to można jeszcze zdobyć. To jest dosyć dobra seria. Kolor z przestworzy. To są właściwie te najlepsze opowiadania, moim zdaniem. Ta seria i jeszcze jest seria zysku i Spółka. Tutaj chwilę pozwólcie, że zerknę. Tak, zysku i Spółka. Na przykład tutaj trzymam obserwatorzy spoza czasu. Dobra rzecz. czy Chyba było jeszcze W Górach Szaleństwa i kilka innych. W Górach Szaleństwa też jest dosyć ciekawe, ale to jest, to jest chyba też za ciężkie. Jak na pierwszy raz, żeby zacząć czytać Lovecrafta. Ja polecam jako... Poza, poza, właśnie. Kolor Przestworzy jest jednym z kilku moich ulubionych opowiadań. Mm, drugi jest Cień nad insmów Widmo nad insmów właśnie, Widmo nad InSmove. I to jest też takie, jeżeli ktoś grał w grę komputerową pod tytułem e... Shadow of the Comet, to jest właśnie bazowane na tym opowiadaniu w dosyć no, bezpośredni sposób. E... Szepczący w ciemnościach jeszcze jest całkiem dobry. I to są właśnie te trzy opowiadania. Zew Cthulhu, który być może taka nazwa wam się obiła najczęściej o uszy, ze względu na to, że jest gra popularna w jest utwór metaliki Kolo yy, czy tam Katulu, to jest różna wymowa tego. Zew Cthulhu też bym raczej nie porycał na sam początek, ponieważ jest to opowiadanie, które yy, ty, ja czytałem je po raz pierwszy jako pierwsze opowiadanie Lovecrafta i mnie odrzuciło, więc, no nie wiem, może byłem za młody, ale, ale wolę zdecydowanie te inne opowiadania jego. Lovecraft. Co by to jeszcze wam o Lovecraftcie? Jeśli lubicie Lovecrafta, to polecam wam film pod tytułem Wpatrzy Szaleństwa. On nie opiera się bezpośrednio na Lovecraftcie i właściwie jest lekko kiczowaty, bo to jest Carpentera film, i lekko wieje kiczem, jak to filmy Karpentera Carpentera właściwie zawsze. Ale, ale, ale ma coś w sobie takiego fajnego. Ostatnio okazała się gra komputerowa Dark Horns of Earth. Jeśli ktoś interesuje się grami, to może to sprawdzić. Ja grałem raptem przez chwilę. Nie mam niestety czasu ani sprzętu na coś takiego. Chociaż bardzo bym chciał. I, i, i wygląda dobrze. To, to, to wiem. Co tu jeszcze? gry, no oczywiście gry fabularne możecie spróbować, tak zachęcam Was do tego Lovecrafta, bo to jest wiecie, pierwsza rzecz chyba, e, znaczy pie, pierwszy autor, z którym jestem tak bardzo związany. E, to było chyba tyle. Nie oglądajcie broń Boże żadnych filmów, których nazwy biorą się od opowiadań Lovecrafta, bo nie chcę wypalać głupoty, ale wydaje mi się, że wszystkie filmy, które w taki dosyć ordynarny sposób bazują na tym, co Lovecraft zrobił, są oprócz Zewu Cthulhu, który właśnie, Col który jest z 2002 roku i który no, jeszcze nie obejrzałem, to jest czarno, znaczy film stylizowany na taki film z lat e, 40. -tych, 30. -tych, e, e, chwilę wtedy filmy robili, nie, w, te, w, każdy, w każdym razie, wiesz, że taki, taki klimat starych, czarno-białych filmów, gdzie pokazują tabliczki z napisami. Yy, właśnie na stylizowany jest ten zew I tego nie oglądałem, ale to wygląda całkiem przyzwoicie ze względu na to, że to jest chyba taki, taki klimat symfonii grozy yy, murnała. Yy, więc yy, tak, ale, ale wszystkie pozostałe filmy to, to jest Kaszanka, wszelkie nekronomikony, jakieś... Yy, szepcący, w, nie, nie szepcący w ciemnościach, chyba tak, e, koszmare w czy, nie, nie, to, to sobie odpuśćcie. Chyba, że jesteście hardkorowymi fanami i to, to tak, no, ja to oglądałem i to niestety utkwiło mi w pamięci. Będzie koszmar. Dobra, to ja już tutaj wam y, y, mówię ostatnio, że już nie będę tak męczyć o różnych pierdołach, więc y, teraz nie męczę o pierdołach, teraz męczę o tym, Autorzy, którego będziecie słuchać. Wydaje mi się, że chyba fajnie się dowiedzieć czegoś nowego. Zauważyłem... O, chciałem powiedzieć, że zauważyłem wzrost słuchalności, no to zaczynam właśnie mówić o pierdołach. O, hmm. No dobrze, no to może w takim razie, jak już się tak zapędziłem, to, to chyba znaczy, żebym skończył i da Wam posłuchać tego, co nagrałem. Więc teraz będzie Howard Phillips Lovecraft z opowiadaniem kolor z przestworzy. Na zachód od Arkham wznoszą się dzikie wzgórza, a doliny porastają głębokie lasy, których jeszcze nigdy nie tknęła siekiera. Są to mroczne, ciasne wąwozy, w których rosną fantastyczne pochylone drzewa i słączące się wąskie strumieki, gdzie nigdy nie dociera słońce. Na łagodnie opowiadających zboczach przycupnęły farmy. Stare, kamienne, omszałe chaty i pod osłoną ogromnych występów skalnych dumają wieczyście nad prostorymi tajemnicami Nowej Anki. Wszystkie teraz opustoszały. Szerokie kominy się kruszą, a wyłożone gątem ściany groźnie wypaczyły się pod niskimi, zespodowymi dachami. Dawni mieszkańcy wynieśli się stąd, a nowi przybysze z innych stron nie mają już ochoty się tu osiedlić. Próbowali już Kanadyjczycy francuskiego pochodzenia, próbowali Włosi. Powieli się też Polacy, ale odeszli. Dzieje się tak nie z powodu czegoś, co widać, słychać, czy też czego można dotknąć, ale z powodu czegoś, co tylko mieści się w sferze wyobraźni. Miejsce to właściwie nie pobudza wyobraźni, ale też nie zapewnia no co spokojnych snów. Chyba to właśnie zraża przybyszów z obcych stron, bo stary Amy Pierce... Nigdy jeszcze słowem nie wspomniał im o tym, co pamięta z tych dziwnych dni. Tylko Ami od lat już niezbyt sprawny umysłowo, Wciąż tutaj mieszka i tylko on jeden mówi czasem o tamtych dziwnych dniach. A ma odwagę mówić, bo jego dom stoi w pobliżu otwartych pól i uczęszczanych dróg wokół Arkham. Niegdyś droga wiodła przez wzgórza i doliny. Tam, gdzie teraz rozciąga się przeklęte wrzosowisko, Jednakże ludzie przestali z niej korzystać i zbudowano nową skręcającą daleko na południe. Nawet teraz można znaleźć ślady starej drogi pośród prowadzącego tu na nowo gąszczu, a część z nich trwać jeszcze będzie wtedy, gdy połowę dolin pokryje zbiornik wodny. Zostaną wycięte mroczne lasa, a przeklęte wrzasowisko będzie drzemać głęboko pod błękitną, rozmigotaną taflą wody, w której przyglądać się będzie niebo tajemnicowych owych dziwnych dni zjednoczył się z tajemnicami głębi wodnych i z wiedzą Starego Oceanu oraz wszystkimi sekretami pierwotnego świata. Kiedy wybierałem się pomiędzy te wzgórza i doliny, żeby zbadać teren przeznaczony na nowy zbiornik wodny, powiedziano mi, że jest to wrogie miejsce. Powiedziano mi to w Arkham, a ponieważ jest to bardzo stare miasto, w którym krążą rozliczne legendy o czarownicach, uznałem, że Owa złowrogość wiąże się z tym, co w ciągu stuleci opowiadały dzieciom babki. Określenie przekręte wrzosowisko wydało mi się dosyć teatralne. Zastanowiłem się, w jaki sposób znalazło się w purytańskim folklorze. A potem zobaczyłem tu mroczne, biegnące na zachód kłębowisko wąwozów i urwisk skalnych, i przestałem się nad tym zastanawiać. Pochłonięte jedynie jego starą tajemnicą. Był ranek, kiedy je ujrzałem, choć mrok zalegał tam zawsze. Drzewa rosły gęsto, a ich pnie były tak ogromne, że nie sposób spotkać im podobne w zdrowych lasach Nowej Anglii. W mrocznych prześwitach między drzewami panowała zbyt wielka cisza, a podłoże było zbyt grząskie od wilgotnego muchu i nawarstwiającego się w przeciągu niezliczonych lat rozkładu. Na otwartych przestrzeniach głównie wzdłuż starej drogi widniały drobne farmy na zboczach wzgórza. Były to albo skupiska kilku budynków, albo tylko jeden czy dwa. Bywało, że sterczał zaledwie samotny komin, czy przysypana ziemią piwnica. Królował tu chwasty, krzaki róży polnej, a w zaroślach rozlegał się szelest jakichś tajemniczych stworów. Wszystko dokoła spowijały opary niepokoju i smutku. Wszystko wydawało się nierealne i groteskowe. Tak jakby Istotne ogniwo perspektywy czy światłocieni zostało skierowane na opak. Nie dziwiłem się, że przybysze z obcych stron nie chcieli się tu zatrzymywać, bo sen tutaj był prawie wykluczony. Aż nadto przypinało to scenery Salvatora Rossi, groźny drzewory z opowieści niesamowitej. A jednak to wszystko nie było jeszcze tak przerażające, jak owe przeklęte wrzosowisko. Przekonałem się o tym w momencie, kiedy znalazłem się w głębi rozległej doliny. Żadne inne określenie nie pasowałoby do tego miejsca, tak jak żadne inne miejsce nie pasowałoby do tego określenia. Mogło się wydawać, że poeta stworzył ową frazę, ujrzawszy ten właśnie region. Rozjeżdżawszy się dookoła, wymyślałem, że wszystko chyba tutaj strafił ogień, ale dlaczego nic nowego nie wyrosło na owych pięciu akrach szarego pustkowia rozciągającego się pod gołym niebem, który pośród tych lasów i pól wyglądał jak spalone jakimś kwasem. Śniegało ono daleko na północ, wzdłuż dawnej drogi, ale wdzierało się też i na drugą stronę. Ogarnęła mnie dziwna niechęć na samą myśl, że mam tam pójść, ale przecież musiałem, bo tego wymagała moja misja. Na całej tej rozległej przestrzeni nie było żadnej roślinności, jedynie miałki, szary pył czy popiół, którego chyba jeszcze nigdy nie tknął wiatr. Pobliskie drzewa były schorzałe i karłowate, a wiele uschłych pni sterczało w górę albo leżało, umuczonec na brzegu tego pustkowia. Kiedy przechodziłem obok nich w pośpiechu, zauważyłem po prawej stronie rumowisko cegieł i kamieni, już po starym kominie i piwnicy, a także ziejącą czernią otchłań porzuconej studni, z której unosiły się stęchy opary, tworząc w promieniach słońca najdziwniejsze kształty. Nawet długie, mroczne, lesiste urwisko znoszące się na tym pustkowiem Wydawało się przez kontrast bardzo przyjemne. Przestały mnie już teraz zdumiewać bojaźliwe szepty mieszkańców Arkham. W pobliżu nie było żadnego domostwa, ani nawet ruin i dawnymi czasy to miejsce chyba też musiało być bezludne i odosobnione. O zmierzchu, drżąc przed powtórnym przemierzaniem tego zawyższego miejsca, wróciłem do miasta już okrężną drogą, skręcając na południe. Marzyłem skrycie, aby na niebie pojawiły się chmury, gdyż dziwny lęk wdarł się do mojej duszy, z powodu go się nade mną głębokiej próżni nieba. Wieczorem pytałem różnych ludzi w Arkham o przeklęte wrzosowisko, a także co znaczy określenie dziwne dni, które tak wielu spośród nich niejasno wymieniało. Nie otrzymałem jednak jasnej odpowiedzi, poza tym, że tajemnica wcale nie jest tak dawna, jak sobie wyobrażałem. Nie wiązało się to z jakąś starą legendą, ale z czymś, co miało miejsce jeszcze za życia tych, z którymi rozmawiałem. Zdarzyło się to w latach osiemdziesiątych, kiedy to pewna rodzina zniknęła czy też została zamordowana. Ludzie, z którymi rozmawiałem, nie byli co do tego zgodni, a ponieważ wszyscy mi doodradzali, odradzali, abym nie zwracał uwagi na szalone opowieści starego Amiego Piersa, odnalazłem go na zajuczo rano, dowiedziawszy się, że mieszka samotnie w wiekowej, rozpadającej się chacie na skraju leśnej gęstwiny. Była to bardzo stara chata, z której zaczynało się już wydobywać w wojnie rozkładu. Tak charakterystyczna dla zaniedbanych domostw. Tylko na to, pukanie mogłem wyciągnąć z łóżka tego starca, a kiedy człapu się zalęknionym do drzwi, najwyraźniej nie był ucieszony moją wizytą. Nie był tak słaby, jak myślałem, ale oczy dziwnie mu się zapadły, a niedbały ubiór i biała broda nadawały mu wygląd człowieka staranego życiem i posępnego. Nie wiedziałem, w jaki sposób najlepiej byłoby go nakłonić do rozmowy, służyłem więc pozory interesu. Zwierzyłem mu się z mojej inspekcji terenu i zadałem mu kilka mało znaczących pytań odnośnie okolicy. Miał żywszy umysł i był o wiele bardziej inteligentny niż przypuszczałem, a nim się spostrzegłem pojął równie dużo, jak każdy człowiek, z którym zdarzyło mi się rozmawiać w Arkham. Był całkiem inny niż ci wszyscy wieśniacy, jakich poznałem na obszarach przeznaczonych pod zbiornik wodny. Nie protestował z powodu zniszczenia wielu mil starych lasów i farm, choć zapewne protestowałby, gdyby jego dom znajdował się na terenie przyszłego jeziora. Znać po nim tylko było, że doznał ulgi. Ulgi z powodu losu, jaki miał spotkać prastary mroczne doliny, po których wędrował przez całe życie. Chciał, żeby zalała je woda. Natychmiast, po tych dziwnych dniach. Jego głos przycichł. Pochylił się cały do przodu, a palcem prawej ręki i drżeniem zaczął wskazywać kierunek, co robiło na jego rozmówcy, czyli mnie strząsające wrażenie. Wtedy właśnie usłyszałem tę opowieść, a kiedy snuł ją o chrypłym, to znów ściszonym do szeptu głosem, coraz to wstrząsał now dreszcz, choć był to dzień w pełni lata. Często musiałem mu przerywać, aby z tej chaotycznej plątaniny wyłowić naukowe zwroty, które zachował jeszcze w osłabionej pamięci zasłyszanej rozmowy profesorów. Wypełniać luki, w których przerywała się ciągłość i zatracał się sens logiczny. Kiedy skończył, przestałem się dziwić, że jego umysł uległ zachwianiu albo że ludzie z Arham nie chcą wiele mówić o przeklętym wrzosowisku. Jeszcze przed zachodem słońca pośpieszyłem do hotelu, żeby nie widzieć rozbłyskujących nade mną gwiazd na pustym niebie. Następnego dnia wróciłem do Bostonu, aby złożyć rezygnację z mojej posady. Nie mogłem już powrócić do tego mrocznego chaosu starego lasu i wzgórz, ani spojrzeć raz jeszcze na spopielałe przeklęte wrzosowisko, gdzie czarna studnia obok rumowiska cegieł i kamieni ziała odchłanią. Wkrótce powstanie ten zbiornik wodny i wszystkie stare tajemnice zostaną ukryte na zawsze w jego głębinie. Ale nie sądzę abym kiedykolwiek jeszcze miał ochotę odwiedzić to miejsce nocą, a już na pewno wtedy, gdy niebo będzie usiane złowieszczymi gwiazdami i za nic w świecie nie napiłbym się wody w Arkham. Wszystko zaczęło się, jak powiedział stary Ami, od meteorytu. Dawniej od czasu, jak sądzono czarownicę, nie opowiadano tu żadnych niesamowitych legend, ale nawet wtedy owe lasy nie budziły takiego lęku, jak maleńka wysepka w tonek gdzie diabeł miał swój dwór koło dziwnego kamiennego ołtarza, pamiętającego jeszcze dni sprzed czasów Indian. Nie było tu lasów, w których straszyło, a ich fantastyczny mrok nie przerażał nikogo, aż do owego dziwnego wydarzenia, kiedy to w południe pojawiła się na niebie biała chmura, rozległa się seria grzmotów, a z doliny w głębi lasu uniósł się kłop dymu. Jeszcze przed nastaniem nocy cały Arkham usłyszał o dziwnej skale, która spadła z nieba i wbiła się w ziemi przy studni na Huma Gardnera. Dom jego był położony w miejscu, które miało się stać przeklętym wrzosowiskiem. Schludny biały dom na Huma Gardnera, pośród urodzajnych ogrodów i sadów. Nachum wybrał się do miasta, by powiedzieć ludziom o tym kamieniu, a po drodze wstąpił też do Amiego Piersa. A my miał wtedy 40 lat i wszystkie te niezwykłe zdarzenia mocno mu się wyryły w pamięci. Następnego dnia rano udał się z żoną i trzema profesorami z Uniwersytetu w Myskatonik, aby obejrzeć tego nieziemskiego przybysza z nieznanych gwiezdnych przestworzy i wszyscy się zdziwili, dlaczego Nahum mówił wczoraj, że jest tak ogromny. Skurczył się. Wyjaśnił Nachum wskazując na wielki brązowy kopiec sterczący pod rozwaloną ziemią i spaloną trawą. Tłuszczu samej studni z żurawiem na frontowym podwórku na humma Mądrzy profesorowie orzekli jednak, że kamienie się nie kurczą. Bez przerwy wydobywał się z niego żar, a na hum dodał, że w nocy bił z niego blask. Profesorowie stuknęli w kamień geologicznym młotkiem i okazało się, że jest dumawiająco miękki. Tak jakby był z plastyku. Wydrążyli raczej niż odłupali kawałek tego okazu, by zabrać go do koleżu dla celów badawczych. Włożyli go do starego wiadra pożyczonego dna Huma, bo nawet ten mały kawałek wciąż był gorący. W powrotnej drodze zatrzymali się na krótki odpoczynek u Amiego i byli niepomiernie zdziwieni, gdy pani Pierce doniosła im, że odłamek kamienia coraz bardziej się zmniejsza i wypala na wiaderka. Rzeczywiście, nie był duży, ale uznali, że musieli wziąć mniejszy niż im się wydawało. Następnego dnia, a działo się to w czerwcu roku 1882, profesorowie wybrali się ponownie do Nahuma wielce zafascynowani. Po drodze znów wstąpili do Amiego i powiedzieli mu o dziwnym zachowaniu tego okazu i o tym, że zniknął bez śladu, gdy włożyli go do szklanej probówki. Probówka też zresztą zniknęła i uczeni napomknęli coś o dziwnym pokrewieństwie tego kamienia z krzemem. Zachowywał się wprost niewiarygodnie w ich dobrze wyposażonym laboratorium. Podgrzewany węglem drzewnym nie wykazywał żadnej reakcji, ani nie wydzielał gazów, dawał reakcję ujemną z boraksem, nie ulatniał się w żadnej możliwej do osiągnięcia temperaturze, nawet w tlenkowodorowej dmuchawce. Na kowadełku okazał się wysoce elastyczny, a w ciemności wyraźnie świecił. Nie było sposobu, jakby go ochłodzić, co wprowadziło cały koleż w stan wielkiego zdumienia. Natomiast przy podgrzewaniu pod spektroskopem roztaczał błyszczące kręgi o barwach zupełnie niespotykanych w normalnym spektrum. Wywołało to zapierające dech dyskusję o nowych elementach, dziwacznych optycznych właściwościach i wielu innych cechach, o których zaskoczeni ludzie nauki mają zwyczaj rozprawiać, kiedy się zetkną z nieznanym. Przełożyła Ryszarda Grzybowska, czytał Jacek Brzezowski. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co będzie się działo dalej na farmie na Huma Gardnera, posłuchajcie kolejnego odcinka Tchnienia Grozy, który będzie już niebawem. Muzyczne tło do koloru przestworzy zapewnił Jeff Rosjana poprzez stronę Podsafe Music Network pod adresem www.music.podShow.com.